Jestem właśnie w samochodzie, ale nie siedzę sobie, tylko jadę. Możecie usłyszeć niesamowity szum za okna. No, ale spokojnie, jestem bezpieczny, ponieważ jadę na drodze ekspresowej. Z naprzeciwka nikt mi nie wyjedzie, nikogo nie wyprzedzam. Na liczniku 90 Prosta droga, spokojnie. I dzisiaj będzie eksperymentalny podcast nagrany z jadącego samochodu. A dlaczego taka forma? Ponieważ dzisiaj opowiem o kinie drogi. To oczywiście, no najlepiej kino drogi oglądać podczas drogi. Ale kiedy się prowadzi, no to nie ma takiej możliwości. Można jedynie posłuchać muzyczki. Blues. Świetnie do tego się nadaje. Słucham teraz jednej z płyt z boxu ABC of the Blues. O tym, że blues dobrze nadaje się do słuchania w drodze, no to mówią nam takie filmy jak Znikający Punkt, Vanishing Point. Świetny film ze znakomitym zakończeniem. Takie filmy jak Konwój, czy też Easy Rider, Denisa Hoppera z lat 60 No i co pozostaje miłośnikowi kina drogi, który chciałby obejrzeć coś no, w samochodzie? No nie da się. Dlatego ja postanowiłem nagrać podcast drogi o kinie drogi. I wybrałem sobie coś specyficznego, bo będzie to o jednym z odcinków serialu Alfred Hitchcock Przedstawia. W dodatku będzie to o odcinku wyreżyserowanym przez samego mistrza Suspensu, czyli właśnie Hitchcocka. Dobry wieczór. Słyszeli państwo zapewne, jak Anna Boleyn straciła głowę. Król Henryk VIII, znudzony, rzekł... Ściąć ją. Potem, według legendy, jej uroczy duch włóczył się co noc z godnością z głową pod pachą. Mając dwie głowy, myślę klarowniej niż strzema. Gdyby jednak miało nadejść najgorsze, jedna głowa to niezbędne minimum. Dlatego w mojej pracy nie ważę się chodzić bez jednej zapasowej. Dzisiejsza legenda mówi o współczesnym życiu i o tym, jak rozwiązać kłopot z żoną. Tytuł odcinka to One More Mile to Go, czyli jeszcze jedna mila. Znajdziecie go w polskim wydaniu na 21 zestawie. Można to kupić gdzieś tak po 10 zł na Allegro. Jeśli mowa o takim krótkim, 25-minutowym filmie, no to myślę, że właśnie jest to chyba jedyna okazja takiego króciutkiego filmu drogi, który można obejrzeć powiedzmy w przerwie, w przerwie pomiędzy stacją benzynową a naszą drogą do celu. No, ja tutaj jadę, muszę, coś, muszę kogoś coś przewieźć. Mniejsza o to. W każdym razie jest sobota, piękne słońce, niczym w Kalifornii, no dlatego no, nie dziwcie się, że w adapterze leci blues, a za szybą, którą właśnie otworzyłem, miała mnie jakiś van. Teraz mamy postój na czerwonym świetle. I jedziemy. kamokienko. Sprawa wygląda tak. Hitchcock, oprócz tego, że wyreżyserował kilka znakomitych filmów, wyreżyserował około 10 kilkunastu odcinków, Alfred Hitchcock przedstawia. I trzeba szczerze powiedzieć, że wszystkie te odcinki to są jedne z najlepszych odcinków całej serii. Alfred Hitchcock przedstawia. Omawiany odcinek pochodzi z 57. roku. I opowiada o człowieku, który zabija swoją żonę. Już w pierwszej scenie... O, proszę bardzo, wóz policyjny. Spokojnie, trzeba się zachować. Akurat korek, dobrze. Ciekawe, czy nagrywanie podcastu jest legalne. No, ja wiem, że przez telefon trzeba mieć zestaw mówiący, ale czy, czy dyktafon zalicza się do mówiącego zestawu? Ten główny bohater, grany przez Davida Wayna, który z Johnem Wayne'em nie ma nic wspólnego, już w pierwszej scenie zabija pogrzebaczem swoją żonę. I tutaj Hitchcock powraca do kina z lat 30., nawet z lat 20., kiedy jeszcze obowiązywał standard kina niemego. I wtedy Hitchcock kręcił film Nieme. I powiem wam, że przez pierwsze 10 minut tego odcinka nie pada ani jedno słowo. Więc Alfred tutaj jakby cofa się do czasów swojej młodości. Pomimo, że to jest lata 50, no to tego się nie odczuwa. To jest tak doskonale zrobione w pierwszych scenach mamy tylko podkład muzyczny i widzimy sprzeczkę za okna, gdzieś no kłócą się i w końcu facet Wayne nie wytrzymuje i rozbija pogrzebaczem głowę żony co może zrobić? no oczywiście panika, panika najpierw chce dzwonić na policję i uprzytamnia sobie, że no cholera on będzie dzwonił na policję skoro policja przyjedzie, no i... Damn, więc, więc pakuje ciało do bagażnika w moim bagażniku też się coś tam trzęsie o właśnie od czasu do czasu cholerstwo jedne on pakuje żonę do swojego bagażnika akurat i po 7 minutach seansu zaczyna się właśnie film drogi w którym to nasz bohater chce wywieźć gdzieś ciało swojej żony i nie wiadomo gdzie on to chce zawieść no oczywiście no, bohater dąży do tego żeby ukryć ciało żony i na podstawie takiego pomysłu na fabułę Hitchcock buduje napięcie znakomicie, doskonale jak to w filmie drogi w takim gatunku ale się trzaska to z tyłu cholerstwo jedno bohater podróżuje niekoniecznie musi podróżować w sensie fizycznym. Chociaż no zwykle tak jest. Ale chociażby zasady gatunku można dobrze zaobserwować w filmie Kosmopolis Davida Cronenberga. Gdzie właściwie bohater siedzi w limuzynie przez cały film i nawet widz nie czuje, że ta limuzyna się porusza. Jest ona tak wyciszona. Więc tutaj konwencja kina drogi jest doprowadzona do skrajności, bo te przygody, te epizody, które zwykle bohateraki na drogi spotykają, one tutaj wchodzą do samochodu, do pojazdu, którym się porusza. Na przykład u Davida Lincha nasz dziadziunio wszędzie jeździł koparką. Nie, nie koparką, tylko kosiarką. Tutaj przygody wchodzą do limuzyny przyszłość. Dobra, wysiądziemy. Na sekundę sprawdzić, co tam w bagażniku. Strasznie się coś nalepie w tym bagażniku, źle to chyba, źle to chyba przywiązałem. Chodź, to się co trzyma. Ledwo co się trzyma to chodź. Mam nadzieję, że teraz powinno być dobrze przez całą resztę drogi. To nawet nie ma gdzie stanąć wszędzie. I ruszamy. Wracając do wątków z Alfreda Hitchcocka. Można powiedzieć, że podobnie. Tutaj oczywiście do Davida Wayne'a przychodzi policja. Jakiś reflektor nie działa. No właśnie z moim reflektorem było kiepsko. Czasami raz miga, raz nie miga, ale teraz sprawdzałem i świecił. I tutaj właśnie pojawia się pierwsze napięcie. Myśli nasz główny bohater, że ty już go wzięli. A co policjant mówi? Nie, nie jechał pan za szybko. Koniec. Widz leży już. Nasz bohater złapany w 11 minucie filmu. No nie, okazuje się, że jest to problem właśnie z reflektorem, który nie świeci i uparty policjant chce, żeby nasz bohater zaparkował, zajechał gdzieś do jakiejś stacji benzynowej i tam jakiś znajomy tego policjanta pomoże mu naprawić żarówkę. Tak się staje, Ech, no i słuchajcie, ta żarówka jest z tyłu czyli tam gdzie bagażnik i wiecie co jest w tym bagażniku no i tej żarówki nie da się naprawić jest problem Ech. człowiekowi może zachnąć w gardę dlatego zawsze jak wybiera się w jakąś podróż no to powinien mieć Ech, coś do picia ja oczywiście słuchając bluesa zaregobusa, sączę sobie łyski oczywiście. Natomiast wracając do Hitchcocka A, jeszcze trzeba będzie stąd gdzieś zaparkować i coś przekąsić. No ale to za chwilkę sobie tutaj staniemy w jakimś zajeździe. Ale wracając do Hitchcocka no to mamy tutaj świetną postać najbardziej uprzykrzającego się policjanta który po prostu doprowadza głównego bohatera do szału. Jest taka scena, kiedy majstrują mechanice przy rejestracji. Widzimy napis Kalifornia, więc możemy się domyślać, że rzecz dzieje się w Kalifornii, w słonecznej Kalifornii. Tak jak u nas właśnie praży słońce. To możemy zobaczyć scenę genialną, dla której warto obejrzeć ten film. Mianowicie, trzeba otworzyć bagażnik. Decyduje policjant. Więc wysyła jednego się po jakiś łom. I kiedy ktoś wychodzi po łom, nasz David Wayne przez 7 minut zastyga. To jest raz zasługa dobrej gry aktorskiej Wayne'a, dwa genialnego pomysłu na inscenizację Hitchcocka. Przez 7 minut facet stoi w miejscu. Niczym Buster Keaton który znany był ze swojej kamiennej twarzy. Nie drgnie mu żaden mięsień. No, w tej scenie napięcie sięga absolutnego zenitu. Musicie to zobaczyć. Ja Wam powiem, że oglądałem ten film już drugi raz. Obejrzałem go właśnie tuż przed wjazdem, żeby jak najlepiej wczuć się w klimat tej podróży retro z bluesem w tle. I powiem Wam, że za pierwszym razem oceniłem ten film 7 na 10. Dzisiaj moja ocena podwyższa się do 8. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym aktorze, że dla fanów horroru, czy raczej thrillera science fiction, David Wayne wystąpił w filmie w latach 70. Andromeda Strain. W świetnym filmie swoją drogą polecam dla miłośników postapokaliptycznych klimatów, postkatastroficznych science fiction, bakterii i tego typu rzeczy a ja myślę, że chyba tutaj zatrzymam się coś przekąsić zaraz staniemy sobie troszkę zgłodniałem. a trzeba jeszcze dojechać do celu i tam coś przetransportować, przenieść to no widzę już na horyzoncie Mr. Hamburger no to trzeba zjeść polskiego, amerykańskiego hamburgera. Zobaczymy, co tu serwują. Jaki poziom, czy się trzyma. Czy, czy to jest już totalne fajnie wychodzimy. Dzień dobry, ja poproszę jednego cheeseburgera. burgera. Ja samego? Samego. Ile tak mniej więcej będę czekał? A tak piękną? 15... Aha, okej, okay. dobra, fajnie. Dziękuję. To ale mm -hmm. Dobrze, jest się po takiej brudnej robocie w takiej upał dobrze jest się odświeżyć po takiej brudnej robocie Sieci Mr. Hamburger, amerykańska sieć. Nie pozostaje nic innego. Kruszyć w drogę. Ach, dobra. <ścoughs> cheeseburgera już zjadłem. Nie będę Was zamę zamęczał dźwiękami jedzenia cheeseburgera. Mr. Hamburger, firma bardzo dobra polecam Wam. Podsumowując odcinek Alfreda Hitchcocka, każdy z tych epizodów klasycznego show telewizyjnego kończył się w jakiś zaskakujący sposób. No i tutaj zaskoczenie nie jest jakieś Super ekstra przewrotne, ale jednak kiedy do niego dochodzimy, no to okazuje się, że kiedy filmik się kończy, no to zaczynamy rozumieć, że to zaskoczenie było tak blisko, że go nie dostrzegaliśmy wcześniej. To Tutaj zaraz będzie taka fajna, ładna hołda. Kiedyś tutaj dużo grzebali tego węgla, składowali. Teraz już się tym nikt nie zajmuje. Został mi jeszcze jeden kilometr. Ej, tylko cholera, e, znowu jadą, no szlak by trafił, znowu jadą, są coraz bliżej, kurcze, blade. no nie, nie, miga mi facet, miga mi policjant, skubany, może się uda uczyć jeszcze, a jasny gwint, pewnie te małe gnojki zobaczyły resztki krwi na bagażniku, cholera, o nie, kuźwa miga mi ten policjant, ja pierdzielę. Myślałem, że odpowiednio dobrze i ciasto związałem. Szku**ać! Pewnie te małe zobaczyły krew wyciekającą z bagażnika, a skuźwa mają mnie! Policja! Proszę wyjść z samochodu. Ma pan zepsuty reflektor. Spróbujemy to teraz jakoś naprawić. Dziękuję. Jeszcze jedna mila. Za tydzień kolejny scenariusz i odcinek. Taki miły procent i taka historia. Niestety Johnny musiał ponieść zasłużoną karę. To wszystko na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Pokażemy Wam kolejną wyjść. Mam nadzieję, że urządzenie zadziała. Good night.